Z rynku nieruchomości. Najgorętsza jesień w ciągu ostatnich 10 lat. Dyrektor generalny Quicken. Decyzja rezerwy federalnej w sprawie podwyżki stóp procentowych nieistotna dla oprocentowania kredytów hipotecznych. Optymistyczne nastawienie inwestorów do rynku nieruchomości. Firmy budowlane czekają na milenialsów. Gdyby to był zwyczajny rok, wrzesień oznaczałby koniec zwykłego, ruchliwego sezonu na rynku nieruchomości. Jednak jak zauważa Realtor.com, nie jest to zwykły rok. Zdaniem niektórych, wstępny przegląd wrześniowych zapasów oraz danych dotyczących popytu sygnalizuje, że tegoroczna jesień będzie najgorętsza od dekady. Oczywiście w sierpniu nastąpiło typowe dla sezonu spowolnienie spowodowane rozpoczęciem roku szkolnego. Według realtor.com, średni czas pozostawania oferty sprzedaży na stronie internetowej serwisu wynosił 77 dni, 3 dni krócej niż rok temu. We wrześniu domy sprzedawały się 4% szybciej niż w ubiegłym roku, nawet pomimo dalszego wzrostu cen. Niczym nie zaskakujący wrześniowy raport dotyczący rynku pracy podcycił spekulacje na temat tego, czy rezerwa federalna podniesie w grudniu stopy procentowe. Ale nawet jeśli nastąpi podwyżka, dyrektor generalny Quicken Loans William Emerson nie przewiduje żadnego głębszego wpływu na kredyty hipoteczne, niż to miało miejsce w grudniu ubiegłego roku, gdy wzrosły stopy procentowe. Jak powiedział stacji CNBC, oprocentowanie kredytów hipotecznych pozostanie w nadchodzących miesiącach na niskim poziomie. Jak wynika z najnowszego badania, prawie 9 na 10 amerykańskich inwestorów mówi, że chętnie uwzględni nieruchomości w swoich strategiach inwestycyjnych. Zdaniem Związku Realnościowców badanie przeprowadzone wśród tysiąca inwestorów sugeruje, iż nieruchomości mogą być najgorętszym trendem inwestycyjnym. Ponadto badanie pokazało, że 80% amerykańskich inwestorów uważa, iż portfel nieruchomości jest jedną z najlepszych spuścizn finansowych, jaką mogą pozostawić swoim rodzinom. A nic nie robi takiego wrażenia jak sukces. 96% z tych inwestorów, którzy twierdzą, że już inwestują w nieruchomości, powiedziało, że pomogło im to osiągnąć sukces finansowy. Branża budowlana boryka się z chronicznym niedoborem wykwalifikowanych pracowników od czasu kryzysu realnościowego, kiedy to wielu pracowników porzuciło ten sektor na rzecz innych ścieżek kariery. Teraz Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów stara się wyjść naprzeciw milenialsom, którzy chcieliby wykorzystać rosnące możliwości znalezienia zatrudnienia w sektorze budownictwa realnościowego. Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów ogłosiło październik miesiącem karier w budownictwie. Szacuje się, że w lipcu tego roku na rynku było około 214 tysięcy wakatów w branży budowlanej, co stanowi drugi najwyższy miesięczny wynik od wiosny 2007 roku. W Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów zachęca swoich członków, aby namawiali młodych ludzi do wyboru kariery zawodowej w sektorze budowlanym.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 nie czekaj, dzwoń już teraz. 847 647 4000. 847 647 4 i 847 647 4000.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 Agenci Illinois Star Realtors, Twoimi oczami po rynku nieruchomości. Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość.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 847 647 4000 847 647 4 i 3, Nie czekaj, dzwoń już teraz 847 647 4000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 Wiadomości z rynku nieruchomości Ceny w San Francisco przeczą prawu grawitacji Sztuczna inteligencja pozwoli pośrednikom doskonalić wielozadaniowość Broadwayowska sztuka może pomóc sprzedać drogi dom w Nowym Jorku Spadek wydatków na budownictwo również w sierpniu może i ceny domów w Bay Area nie idą w górę zbyt szybko, ale nie należy się spodziewać, aby w najbliższym czasie miały spaść, mówi szef Lokalnego Związku Realnościowców. Powiedział on San Francisco Business Times, iż wynika to z unikalnego charakteru rynku. Gazeta donosi, że burmistrz San Francisco, Ed Lee, skupił działania swojej administracji na podaży na domy. Przeczące studentów zarządzania nieruchomościami w całym Teksasie będzie mieć wkrótce dostęp do nowego kursu online w zakresie sztucznej inteligencji, aby mogli dowiedzieć się, w jaki sposób nowa technologia może wznieść ich wielozadaniowość na zupełnie nowe wyżyny. Houston Business Journal donosi, iż pośrednik z Houston, Ron Sesson, rozpoczął współpracę z Champions School of Real Estate oraz twórcami oprogramowania Skylar 360, które może umożliwić pośrednikom odpowiadanie na zapytania potencjalnych nabywców w odpowiednim czasie, nawet gdy kontakt osobisty jest niemożliwy. Dzięki Skylar 360 pośrednik może automatycznie udzielić odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości tekstowej lub poczty elektronicznej. Elektronicznej, podobnie jak robią to aplikacje Siri i Cortana. Ten maksymalnie 8-godzinny kurs z zakresu sztucznej inteligencji będzie dostępny online w pierwszym kwartale 2017 roku. Właściciele domu na sprzedaż na Manhattanie mają nadzieję, że jesteś fanem broadway hitu Hamilton, ponieważ może on pomóc im uzyskać wyższą cenę. Dom przy 17 Commerce Street w West Village zbudowany został na nieruchomości należącej kiedyś do Arona Burra. Tego Arona Burra, który zabił Aleksandra Hamiltona w pojedynku. The New York Post donosi, iż dom można kupić za 5 milionów 700 tysięcy dolarów około 1,3 miliona więcej, niż został on sprzedany zaledwie 3 lata wcześniej. Pośredniczka właściciela powiedziała gazecie: Cytuję: Na pewno liczymy, że Hamilton pomoże w sprzedaży. Koniec cytatu. Właściciele domu na sprzedaż na Manhattanie mają nadzieję, że jesteś fanem brodu hitu Hamilton, ponieważ może on pomóc im uzyskać wyższą cenę.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 Według najnowszych badań Biura spraw Ewidencji Ludności w sierpniu szósty miesiąc z rzędu spadły wydatki na budowę domów jednorodzinnych. Ogółem wydatki w sektorze prywatnego budownictwa realnościowego spadły od lipca o 30.%. Budownictwo wielorodzinne odnotowało rekordowy wzrost, ale wydatki na domy jednorodzinne i ulepszenia spadły.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 Na drugą odsłonę programu zapraszamy za kilka minut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 And Radiowy magazyn Posiadłość Dowiedz się jak sprzedać korzystnie Wiadomości z rynku nieruchomości bagatelizuje możliwość powstania kolejnej bańki spowodowanej kredytami typu Subprime. Nowe oprogramowanie dla ubezpieczeń kredytów hipotecznych bardziej zagłębia się w historię kredytową. Wczesne prognozy na 2017 rok optymistyczne. Nowe domy mają dużo łazienek. Czy kredytodawcy hipoteczni w Ameryce stają się zbyt pewni siebie i znowu zbytnio ryzykują kredytami hipotecznymi typu subprime? Sekretarz Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Julian Castro uważa, że nie ma się czym martwić. W rozmowie z Fax Business zapewnił, że takie środki jak dolna granica oceny kredytowej FHA mają na celu osiągnięcie tej równowagi oraz zapewnienie, że każdy kto jest gotowy i odpowiedzialny może posiadać dom na własność. Osoby ubiegające się o kredyt hipoteczny powinny uważać. Wielu kredytodawców ma teraz wgląd w dużo więcej danych kredytowych na Twój temat. The New York Times donosi, że Fannie Mae dokonała zmiany w swoim oprogramowaniu oceny ryzyka. Kredytodawcy będą teraz mogli zobaczyć rozszerzoną wersję Twojego raportu kredytowego, w tym takie szczegóły jak to, czy co miesiąc spłacasz swój rachunek karty kredytowej, czy może dokonujesz tylko minimalnej wpłaty. Mindy Armstrong z Fannie Mae powiedziała gazecie, że nowy proces oceny ryzyka pomoże kredytodawcom uzyskać bardziej zróżnicowane zrozumienie tego, jak kredytobiorca radzi sobie z zadłużeniem. Jeśli wierzyć wczesnym prognozom, to 2017 powinien być bardzo dobrym rokiem dla rynku nieruchomości. Wszystkie najnowsze przewidywania Krajowego Związku Realnościowców, Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych, Freddie Mac, Fannie Mae i innych instytucji przedstawiają optymistyczną wizję. W rzeczywistości prognoza Krajowego Związku Realnościowców, która przewiduje, że w przyszłym roku sprzedaży domu wyniosą 6 milionów jednostek, jest jedną z bardziej konserwatywnych. Zarówno Fanny May i Freddie Mac przewidują sprzedaż na poziomie 6 milionów 200 tysięcy, a stowarzyszenie bankowców hipotecznych na poziomie 6,5 miliona jednostek. Niektórzy ekonomiści są zdania, że sprzedaże w 2017 roku będą napędzane przez wzrost aktywności milenialców. W miarę jak amerykańskie domy jednorodzinne stają się coraz większe, wyposażone są one w coraz więcej łazienek. Według danych spisowych przeanalizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów, udział domów z tylko jedną lub dwiema pełnymi łazienkami sukcesywnie się kurczy od 16 lat. Natomiast udział domów z trzema, czterema, a nawet więcej pełnymi łazienkami rośnie. Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów mówi, że liczby te mogą odzwierciedlać przeniesienie koncentracji budowniczych na bardziej luksusowe i większe domy w okresie po recesji. Jednak Stowarzyszenie zauważa również, że trend ten może zbliżać się już ku końcowi w miarę jak średnia powierzchnia nowych domów zmalała w drugim kwartale.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 847 647 4, i 3 8, 847, 7, 6, 4, 7, tysiące. 1000 dolarów drogą nie chodzi. 847 647 6, 4, 7, 4 tysiące. Tysiąc dolarów,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 8, 4, 7, 6, 4, 7, 4 i 3 30. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. 8, 4, 7, 6, 4, 7, 4000. 8, 4, 7, 6, 4, 7, 4 i 3 zera.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 Legalna trawka może oznaczać nowe, wyższe ceny dla Bay Area. Domy w Austin, najdroższe w Teksasie. Wybory mogą nie stanowić przeszkody dla rynku realnościowego stolicy. Średnia długość życia zależy od tego, gdzie mieszkasz. Tak samo jak istnieją wskazania, że rynek Bay Area może w końcu się ochładzać, to czy może teraz istnieć nowy czynnik rynkowy, który spowoduje, że ceny osiągną nowe poziomy szczytowe? W przyszłym miesiącu wyborcy z Kalifornii zdecydują, czy zalegalizować okazjonalne zażywanie marihuany. Jeśli powiedzą tak, nowe badanie pokazuje, że ceny domów mogą poszybować w górę. Ankieta przeprowadzona przez University of Mississippi wykazała, że miasta i okręgi w Colorado, które w 2012 roku zalegalizowały sprzedaż detaliczną trawki, odnotowały średnią aprecjację cen domów na poziomie 8% w ciągu dwóch lat. Współautor badania powiedział San Francisco Chronicle, iż badanie sugeruje, że popyt na domy w Bay Area może wzrosnąć, jeśli marihuana stanie się legalna. Nowy dom w Austin z czterema sypialniami i dwoma łazienkami sprzedaje się obecnie za ponad 414 tysięcy dolarów, co według ostatniej analizy przeprowadzonej przez Lokalny Związek Realnościowców sprawia, że domy w tym mieście są najdroższe w Teksasie. Jeden z pośredników Georgetown powiedział stacji Fax7TV, iż istnieje powód, dla którego domy są tak drogie. Średnia cena domów Austin wynosi 289 tysięcy dolarów, co stanowi 9% wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Gdy wybory się już zakończą, a nowa administracja i nowy kongres przybędą do Waszyngtonu, do zgarnięcia będzie tysiące prac w rządzie federalnym. Prawda, że to dobra wiadomość dla rynku nieruchomości w Waszyngtonie? Niekoniecznie. Gazeta The Washington Post przeanalizowała dane liczbowe i okazało się, że przeciwnie do tego co możesz zakładać, historyczna korelacja między sprzedażą domów a wynikami wyborów jest niewielka. W rzeczywistości nawet po dużych przetasowaniach w kongresie w 2010 roku sprzedaż domów w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy spadła w następnym roku o prawie 5%. Nowe badanie pokazuje, jak bardzo przeciętna długość życia w tym kraju może się różnić nawet w obrębie tego samego obszaru metropolitarnego. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Virginia Commonwealth University odkryło, że np. w obszarze Atlanty średnia długość życia wynosi około 84 lata, jeśli mieszkasz w obrębie kodu pocztowego Buckhead, ale tylko 71 lat w obrębie kodu pocztowego Bankhead. Naukowcy z WC Jut twierdzą, iż istnieje wiele powodów tych dysproporcji, w tym poziom dochodów i wykształcenia, a także to, czy mieszkańcy mają możliwość ćwiczyć, chodzić na spacery i jeździć rowerami